Dzień dobry, witamy serdecznie w następnym odcinku podcastu smacznego Anusz Widelec. Z tej strony wita się Paweł Prokopowicz, a po drugie jak zwykle niezastąpiony... Jacek kuchmi kłaniam się nisko i witam serdecznie. Słuchajcie, już jesień pełną... Gębą. Gębą, że się tak, że się tak wyrażę, ale to już jestem troszeczkę zaskoczony i zniesmaczony, ale by to widocznie tak jest. Słuchajcie, byliśmy dzisiaj na zakupach i już mamy w sklepie wystrój świąteczny. Jak tam w Polsce też już jest taka sytuacja, czy jeszcze nie? No, myślę, że tak, no to nie zwracam uwagi. Wiesz, u mnie święta to są wtedy, kiedy robi się już w domu potrawy świąteczne, kiedy coś robisz własną ręką i to wtedy są prawdziwe święta, a nie to, co tam w sklepie, na wystawie. Zresztą ja to, wiesz, jakoś nie przywiązuję do tego uwagi. To, co do tego, co nam chcą sprzedać, bo zawsze jest sezon na to, żeby sprzedać coś, a lepiej zrobić coś własną ręką. I tutaj słuchajcie, dzisiaj chciałem porozmawiać troszeczkę o bułeczkach domowych. Ja na przykład często robię ten chleb i ty też i tutaj już jesteśmy pewnie ze 100 chlebów do przodu od czasu, kiedy pierwszy raz mówiliśmy o chlebie, jeszcze do tego wrócimy. Ale taki chleb razowy, ciężki... Um... Kwaśny nie zawsze jest dobrym pieczywem, na przykład dla dziecka. I moje dziecko, mm, chociaż zje, to też wiesz, często sięga po bułeczki, po coś takiego innego. No i teraz coś dla dziecka, czyli bułeczki chciałbym dzisiaj, ale też i dla nas, bo my też od czasu do czasu lubimy zjeść, tak na słodko powiedzmy z jakimś dżemem, pieczywo, czy coś takiego. I, i bułeczka to jest idealna sprawa, najlepsze bułeczki domowe oczywiście. Najlepsze bułeczki z Rzeszowa. Tak, jak najbardziej, nie tylko dla dzieci, również dla osób, które mają na jakąś nadkwasotę nad i nie mm -hmm. mogą po prostu a, jeść chleba, na przykład żytniego. Tak, dlatego, dlatego dzisiaj właśnie o tych bułkach chciałem porozmawiać. Bułeczki, podobnie jak i chleb, robi się prosto, a może nawet jeszcze prościej, bo bierzemy, no jak ja to robię, biorę sobie nieco ponad pół kilograma mąki pszennej, Najlepsza chyba tortowa, albo, albo jakaś taka właśnie no, wrocławska też mogę zaproponować. <grywa> <grywa> Czyli tak, nieco ponad pół kilo, 630-640 gram tej mąki. 300 ml ciepłej wody, to jest nieco ponad szklanka. Można to zrobić tak, że y, można sobie wziąć szklankę wody o temperaturze pokojowej i rozpuścić w niej 25 gram świeżych drożdży, dodać odrobinę cukru do tego, i zamieszać to wszystko ładnie. Cukru powiedzmy, no to tak około płaską łyżeczkę. Mieszamy, odstawiamy, poczekamy aż to się spieni, aż te drożdże zaczną sobie pracować i już po 10-15 minutach zobaczymy, że ta woda nam troszeczkę, jak, jak to mówią, zgęstnieje i spieni się w tej, w tej szklance. Wtedy wiadomo, że drożdże zaczęły pracować. Bierzemy sobie miskę, przesiewamy tą mąkę dodajemy tą szklankę wody z tymi drożdżami i z tym cukrem wsypujemy łyżeczkę płaską soli, dajemy dwie łyżki oliwy z oliwek ewentualnie oleju słonecznikowego czy jakiegoś takiego oleju, który macie, który lubicie i to wszystko wyrabiamy na gładką masę można dodać odrobinę mleka o temperaturze pokojowej czyli jeżeli tam 250 ml było tej wody, jedna szklanka to dodajemy 50 ml mleka ale nie prosto z lodówki, najlepiej takiego letniego. To wszystko sobie zagniatamy w kulkę, mieszamy w misce i kiedy już jest ładnie wyrobione, odchodzi nam od ręki i jest, zebrało się w jedną w jedną kulę, to przykrywamy to wszystko ściereczką, obsypujemy wcześniej mąką odrobinę w tej misce i jeżeli to już zbierze nam się w kulę, obsypujemy delikatnie sobie mąką, przykrywamy tą, ściere, tą miskę ścierką i czekamy a od 30 minut do godziny, ja czekam około godziny i ta kula wyraźnie nam urośnie, podwoi swoją objętość. W tym czasie możemy sobie przygotować blachy, na których będziemy piec te bułki. Wykładamy je najlepiej papierem do pieczenia, o tym też już wspominaliśmy. I to ciasto sobie wykładamy wyrośnięte na blat, obsypany mąką. Ja z tego ciasta robię 12 bułeczek, czyli dzielę sobie to na pół, później na pół to mam 4 i każdą taką czwór... ćwiartkę tego ciasta dzielę jeszcze nożem na 3. Później sobie to w ręce zarabiam w kulki, czyli tak kręcę, kręcę, kręcę, z odrobiną mąki sobie oprószę ręce i powstają takie kuleczki. Te kulki odkładam na tym papierze do pieczenia do wyrośnięcia i taka bułka rośnie jeszcze 30-40 minut, też powinna urosnąć przynajmniej dwukrotnie. Zaraz już jak je położę, to jeszcze robię nożem, tą tępą stroną, taką kreskę przez pół, czyli przyciska, Tak, żeby ta bułka była lekko spłaszczona i z takim nacięciem przez środek I później jak te bułki nam wyrosną, to pieczemy je w piekarniku 20 do 30 minut To zależy pewnie od piekarnika, ale myślę, że te 25 minut powinno być ok Bułki się powinny zrumienić w tym czasie No i powinno być dobre, temperatura pieczenia to jest około 200 stopni w moim przypadku. No i to tyle. I to tyle, I te bułki są bardzo dobre. Są naprawdę delikatne. Najlepsze są oczywiście mm, świeże, czyli w ten dzień, który pieczemy. No, można takie bułki, ewentualnie jeżeli zrobicie ich dużo, to można świeże, kiedy tylko Wam wystygną, wsadzić do worka i zamrozić. To jest dobra metoda na przechowywanie pieczywa. I później na przykład, jeżeli chcemy te bułki mieć świeżutkie do pracy, to wyciągamy sobie rano, te 10-15 minut, kiedy mm, robimy coś innego w kuchni, jemy śniadanie, to one sobie mm, rozmrożą się i po przekrojeniu są dosłownie jak świeże. Później jak sobie taką kanapkę złożysz i wyciągniesz ją koło południa, to, to jest dosłownie jak świeżutka bułka upieczona dzisiaj rano. Także mm -hmm. bardzo fajna metoda też na, na, na to, żeby te bułki sobie przechować. No i słuchajcie, to nie jest dużo pracy, a naprawdę są bardzo, bardzo wdzięczne te bułeczki i polecałbym sobie spróbować, a wtedy się przekonacie, że to jest łatwe i, i bardzo smaczne. Mm -hmm. I przede wszystkim są to bułki bez wiesz, bez żadnych konserwantów, bo tutaj masz wszystkie produkty naturalne. Można oczywiście takie bułki sobie przybrać, na przykład makiem, czy tam siemieniem lnianym, czy jakimś tam pestkami z dyni, czymkolwiek, czym lubicie, tylko wtedy należałoby sobie wziąć jedno białko, roztrzepać je z odrobiną mleka w misce mm -hmm. i pędzelkiem przesmarować te bułki i wtedy, wiesz, obsypać tym, czym tam chcesz sobie udekorować je. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Tak. E, wiesz co, my jeszcze robimy, e, ja robię bułki jeszcze, wiesz co, są takie gotowce. E, w zasadzie, no, tam też jest na pewno jakiś skład chemiczny, czy coś jest dodane, ale tak mi się wydaje, wiesz, to ja mam takie odczucie, a nie wiem, jak to jest tak naprawdę, ale są takie, wiesz, taka chleb typu, ciapa, czy chleb typu ciabaty, ciabata, mhm. albo taki normalnie taki chleb pszenny, prawda, jasny, no to ja tak. robię z tego po prostu, wiesz, z tego to ja robię, ja robię takie małe kulki i wtedy powstają takie bułki, po prostu tak jak prawdziwa bułka taka, E, powiedzmy, no nie grahamka, tylko taka zwykła bułka, przeciętna. E, nie wiem, nie wiem w sumie jak to się nazywa. No u nas to były z mamuta, takie kajzerka. Takie no może kajzerka, tak, no. Taka zwykła bułka. Kajzerka to jest z taką, z taką gwiazdką na środku, nacięta w taką gwiazdkę jakby, no nie? No, no, no, no. I posypana a są makiem. Jeszcze... makiem. Mhm. Są jeszcze też na przykład takie bułki, a, nazywają się sztangle, to jest taki, powiedzmy, nie wiem, czy ktoś będzie wiedział, o co chodzi. To są podłużne, takie zwijane bułki, i sztangle to chyba tylko u nas w regionie one się nazywają. Mniej więcej tak jak wiesz, jak jakaś bagietka czy półbagietka, tylko to nie jest aż taka duża bułka. Mm -hmm. Można to zrobić w ten sposób, że zamiast formować te kulki z każdego takiego kawałeczka ciasta, bierzesz wałkiem i wałkujesz sobie taki pasek, na taki ja wiem, bardziej trójkąt, prostokąt coś takiego, i później tą bułkę, wiesz ten pasek sobie zwijasz, tak rolujesz. Tak jak, no jak rogaliki na przykład się robi, prawda? Tak. I wiesz, rolujesz sobie to uh -huh. i wtedy tylko nie zawijasz tego na bok, tak żeby postawić taki takie półksiężyc, tylko robisz prostą taką rolkę, taką bułeczkę uh -huh. i to sobie też kładziesz później na papierze w jakimś tam odstępie te bułki obok siebie, żeby to urosło i jak one sobie wyrosną, to wtedy masz takie podłużne, zrolowane bułki, też bardzo dobre, takie jak właśnie, jak wiesz, prawie jak bagietka, coś takiego. No to można powiedzieć, że jak, prawie jak bułka wrocowska, bo wrocławsko to jest taka pół bagietki, hmm. nie? No ale ona jest, to wrocławska to jest taka duża dosyć, prawda, że jak tak, przykroisz, tak, to tak. ta kromka jest taka konkretna. A tak, tutaj tak, masz ja taką ja bułeczkę, że, że nacinasz sobie wiesz, na pół i tam smarujesz serkiem, czy tam kładziesz jakiś tam kawałek wędliny i sobie wiesz, zabierasz do, jako kanapkę do zjedzenia. No i jeszcze jedna rzecz, może taka uwaga, bo też może nie wszyscy o tym wiedzą, że jak wyciągamy pieczywo z piekarnika, Bułkę czy chleb, czy, czy coś takiego większego, to najlepiej, żeby studzić to na kratce, czyli wiesz, tak żeby był dostęp powietrza z góry i z dołu, żeby to nam się nie zaparzało. Mm -hmm. No ja, tak ja jest mamy w piekarniku chleb wieszkiem, Studzę chleb wierzkiem, znaczy obracam go właśnie na taką, przy kuchni jest taka właśnie. To no w zasadzie to nie jest kratka, tylko to są takie pręciki, wiesz, wiki, żeśmy kupili takie pręciki mm -hmm. na takich plasticzkach, czyli jest taki odstęp, prawda i. I tam... No właśnie o to chodzi, żeby, żeby spokojnie był dostęp powietrza z każdej strony do takiego wypieku, bo wtedy um, no nie zaparza nam się tak jakby no, um, od tego gorąca, um, nam się to ciasto od razu wychłodzi równomiernie i wtedy jest naj, najsmaczniejsze. Mhm. No i też jeżeli na przykład ktoś rozmraża sobie pieczywo, to też może na chwileczkę, jeżeli ma czas... Chociaż to nie jest konieczne, ale może na chwileczkę do nagrzanego piekarnika taką na przykład bułkę czy takie pieczywo delikatnie sobie skropić wodą i no czy do 5 minut wstawić do piekarnika i wtedy jest naprawdę jak, jak dosłownie upieczona dopiero co. I to tyle no. Mhm. No i, to, i w zasadzie taką bułeczkę można sobie schrupać razem z tym barszczem, który, o którym opowiadaliśmy tydzień temu. <śmiech> jak najbardziej. No i fajnie. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia na dzisiaj. Może troszkę krótki odcinek. Ewentualnie, jeżeli chcesz, to jeszcze może powiemy o tym chlebie. Czy smakował Ci ten chleb, który ja Ci podawałem? No właśnie, tutaj to będzie takie, powiedzmy, troszkę rezime, troszeczkę do tego, co żeśmy opowiadali, bo z jednej strony było, wiesz, z jednej strony jakby taka porażka, a z drugiej strony nie. Zresztą z tego, co mówiłeś, to też tam miałeś jakieś przeboje z tym chlebem. Ja, słuchajcie, ja zrobię, mhm. poprosiłem Pawła o to, żeby mi podał jakiś przepis na chleb. On ostatnio pokazywał mi zdjęcia i takiego pięknego chlebka wyrośniętego i pomyślałem sobie, kurczę, no, zmierzę się z tym, bo w zasadzie robimy chleb sami, ale w zasadzie w tych przepisach jest o pieczeniu chleba tylko na zakwasie, ale my mimo wszystko, czy ja mimo wszystko dodaję trochę drożdży, żeby ten cały zaczyn ruszył i zaczęło to jakoś tam wyrastać. No i Paweł mi podał taki przepis nie... swój autorski trochę bo, tak, bo też tak. eksperymentowałem i doszedłem do tego, że ten chleb no według takich proporcji, które zrobiłem może tak powiem, może na oko pierwszy raz jako eksperyment, to że on był dobry i po powtórzeniu kilkukrotnym okazało się, że jest również smaczny i, i że zawsze się udaje przynajmniej u mnie, no, albo, albo prawie zawsze to prawie robi różnicę. No i tak zrobiłem. Nie wiem, czy ty pamiętasz, pamiętasz te parametry? Te Składniki? Tak, tak. No to tak. proszę już, już, już podaję. Ja robię to tak. Daję cztery szklanki mąki przedniej, w wrocławskiej, poznańskiej, mhm. tortowej. Daję trzy czwarte szklanki mąki żytniej. Ostatnio troszkę zmniejszyłem tą ilość do pół szklanki mąki takiej chlebowej, pełnoziarnistej, grubej. daje 12 łyżek zakwasu mojego, który odmierzam sobie ręcznie, bo już stwierdziłem, że 10 do 12 łyżek tego zakwasu to jest optymalna ilość. O zakwasie już mówiliśmy, że hodujemy sobie go. Jeżeli nie, nie wiecie jeszcze jak, to można w internecie też znaleźć przepis na zakwas, bo za chwileczkę Jacek poda na podsumowanie tego, tego przepisu. Jedna płaska łyżeczka łyżka soli, jedna płaska łyżka soli ewentualnie jeżeli nie lubicie słonego to możecie spróbować no, dobrać indywidualnie sobie tą ilość do, do, do swojego smaku i tutaj daje około półtorej szklanki wody to też zależy od tego jak gęsty jest ten zakwas jak wilgotna jest mąka no, tak żeby się to zabrało ładnie w sobie i żeby nie było płynące to ciasto tylko żeby to była jedna taka zwarta kula i daje 3 do 4 łyżek otrępów pszennych, a pszennych akurat dlatego, że takie mam pod ręką i że one mi się sprawdzają. I jak to robimy? Wszystkie suche składniki wsypuję do, do miski, czyli daje najpierw przesiane 4 szklanki mąki, później dodaję tą pół szklanki mąki żytniej, później dodaję łyżeczkę, łyżkę soli później dodaję sobie te 3-4 łyżki otrębów, to sobie mieszam wszystko jako suche składniki ręką, dokładnie, żeby się to ładnie mi wymieszało. Następnie dodaję te 10-12 łyżek od zupy zakwasu, który wcześniej jest podkarmiony, tak żeby był żywy, żeby był aktywny w temperaturze pokojowej i uzupełniam to wszystko wodą. Najpierw wylewam jedną szklankę i mam jeszcze pół szklanki pod ręką, jeżeli jest to troszeczkę za gęste, nie chce się zebrać, to dodaję jeszcze uzupełnioną wodą, tak żeby powstała jedna zwarta kula. To chwilę wyrabiam, tak żeby te składniki dokładnie się przenikły, przemieszały, i zostawiam to ciasto w miejsce na 2 godziny. A nóż widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Mam taki w, w temperaturze pokojowej ewentualnie w jakimś ciepłym miejscu można do piekarnika wstawić, no teraz zwłaszcza jesienią, kiedy może gdzie nie gdzie być chłodniej, wstawiam na te dwie godziny do piekarnika gdzie ustawiam sobie 35 stopni, czyli program wyrastanie chleba. I to okay. gwarantuje, że na pewno nam ten chleb podrośnie i tutaj też wyraźnie będzie widać, że ta kula zwiększa objętość. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, ja tak na początku też miałem, nie ukrywam, to robiłem zdjęcie z góry sobie tej miski i później robiłem sobie po, po tych dwóch godzinach drugie zdjęcie no i wyraźnie było widać, o ile nam to ciasto urosło i to też dla Ciebie była podpowiedź, bo Ty mówiłeś, nie, nie wierzę, że to zacznie rosnąć. I to tak. faktycznie przy tych pierwszych wątpliwościach można, tak jak mówię, no dzisiaj ka każda komórka ma aparat zrobić sobie zdjęcie i zaraz zobaczycie, że to faktycznie rośnie. Po tych dwóch godzinach, jak ten chleb już ruszy, widać, że urósł mi, podsypuję sobie odrobinę, też już mąką żytnią, blat, wykładam z miski ten, to, ten chleb, tą kulę i później to robię tak. Wałkuję to, znaczy rękami robię sobie taki wałek i później składam go na pół, później w drugą stronę na pół albo na trzy kawałki, znowu go roluję, roluję na, taką, na taki wałek. Spłaszczam ręką, tak żeby go troszeczkę odgazować i składam na pół, na pół, na pół i tak ze 3-4 razy, żeby dokładnie to ciasto odgazować, żeby je jeszcze raz dokładnie przemieszać. I na końcu już sobie to formuję w taki bochenek. I robię z tego jeden chleb w takiej dużej foremce no piernikowej czy właśnie chlebowej. Ta foremka jest u mnie nieprzewierająca, więc nic tam nie daje, ewentualnie można odrobinę obsypać ten bochenek sobie mąką przed ułożeniem go w formie. I staram się go delikatnie spłaszczyć na środku, tak żeby mniej więcej taka sama była wysokość na, na końcach tej foremki jak i na środku. Spłaszczam to delikatnie ręką, przykrywam ściereczką i zostawiam na 12 godzin, czyli najczęściej robię to wieczorem i piekę go rano. Później jak ten chleb, chleb po wyrośnięciu po tych 12 godzinach, no może to być 15, no powiedzmy, ale on ma wysokość, jak go wkładam tutaj foremki, około 1 trzecia foremki. A rano jest już to pełna foremka w zasadzie pod same brzegi tego ciasta, czyli wyraźnie to ciasto mi rośnie. I wtedy robię tak, ty wiem, że chleby swoje nacinasz, ja tego nie robię nagrzewam piekarnik na 220-230 stopni nawet, mhm. ale bez termoobiegu i piekę go, no powiedzmy, że 220 przyjmijmy, tak żeby Wam się ten chleb nie spiekł i piekę go na średniej wysokości piekarnika, czyli nie na dole, a nie na górze, w samym środku przez 10 minut. Później tą temperaturę zmieniam na 200 stopni i piekę jeszcze 40 minut. Mhm. Dobrze, ale Paweł, dobrze Paweł, ale dlaczego... Yy... Dlaczego myślisz, że, dlaczego tak się dzieje, że ja nacinam, a Ty nie nacinasz? Wiesz to, no nie wiem, to jest chyba indywidualne, indywidualna preferencja. Ja zauważyłem, że mimo tego, że go nie nacinam, to nic się nie dzieje specjalnie z tym chlebem. Poza tam dwoma przypadkami, co Ci mówiłem, że miałem problemy chyba z mąką. I ten chleb sobie ładnie rośnie, ma chrupiącą skórkę, ładnie się dopieka i jest ok. No właśnie, a ja mam problem taki, że on mi bokiem pęka, wiesz, dlatego wpadłem na pomysł, że mm -hmm. będę nacinał. Poza tym chleby, które się kupuje chyba w piekarni są, e, są nacinane, czy nie? No właśnie, że nie. Aha. Powiedziałbym, że właśnie nie. A, Paweł, ale jak zobaczysz w internecie takie, wiesz, jak ktoś chce się pochwalić chlebami, czy jakiś tam podają chleb, wiesz, e, na dożynki, to on jest nacięty, no w kratkę nawet. Nie, w porządku, ale może na przykład jeżeli jest chleb duży, wiesz, okrągły czy coś takiego, to może wtedy ja piekę go w podłużnej foremce takiej, no, jak pierniki czy właśnie jak chlebki i tutaj według mnie nie, nie ma potrzeby. I tak jak widziałeś, te chleby ładnie wychodzą, no, nie mogę się wysłowić. To ja się wysłowię, ja się mogę wysłowić. A nuż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Skórka jest bardzo chrupiąca, jest fajna, brązowa. No i chleb jest, tak jak sam powiedziałeś, jak wiesz, bo sprawdzałeś, jest bardzo smaczny. Tak, jest bardzo smaczny. Ja akurat z tej porcji, którą tutaj Paweł podaje na jeden chleb, ja robię zawsze dwa chlebki, bo mam takie małe keksówki, w których to... Znaczy małe, nie, normalne keksówki, w których piekę te chlebki, ale właśnie miałem problem taki, że on mi ciągle bokiem pękał. Chleb jest niesamowicie smaczny, bardzo smaczny, ale był płaski, ale był wyrośnięty. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje, ale tak było. I więc wpadłem na pomysł, że tamto miejsce, które mieliśmy nad lodówką, które było zawsze ciepłe, w związku z tym, że my teraz w sumie rzadziej zaglądamy do lodówki, agregat sprężarka mniej pracuje więc to się miejsce mało nagrzewa. Znalazłem inne miejsce, tam gdzie stoi boiler z ciepłą wodą i tam to dałem i zostawiłem to na 12 godzin. Ale też nie urosło, wiesz co? I, I słuchajcie, dopiero jak postawiłem na piecu, tam gdzie się podgrzewa woda do ogrzewania, czy do ciepłej wody do mycia w kranie, to dopiero wtedy właśnie to wszystko ruszyło i to było troszeczkę dłużej niż jak Paweł robi, bo ja to w sumie miałem zrobiłem to w godzinie 14, a na drugi dzień rano piekłem, wkładałem do piekarnika, wiesz. A, ale... I urosło, wiesz co, i teraz jeszcze tak, ja o tym powiem, ale jeszcze to jest do końca niesprawdzone, bo dopiero zrobiłem tak raz. Wpadłem na pomysł, żeby to, wiesz co, piec w piekarniku, w takim jakby kurchanie, wiesz. Mhm. Mam takie dwie duże brytwanki, w których przeważnie robimy ciasto i tak się fajnie składa, że... Mm, do tych brytwanek wkładam te dwie keksówki i do tej brytwanki wkładam te dwie keksówki i od góry zamykam, ko, zamykam to taką samą brytwanką mm -hmm. czy taką jakby, no taką, nie wiem, no, jak, nie wiem, w sumie nie wiem jak to się nazywa no taką blaszką, w której się piecze ciasto, prawda? Tak, tak, i tworzy się taki namiot Taki kurchan tworzę namiot, jak go taką puszkę, prawda? I, i, mhm. teraz, I raz tak piekłem właśnie i, to, i, to, i co się stało? I to spowodowało, że on mi ten chleb właśnie nie pękł. Właśnie to spowodowało, że on mi nie pękł. Bo tutaj y, można by to z, tego, z tych naszych obserwacji stwierdzić, że jeżeli chleb jest niedorośnięty, to wtedy jak się go wstawi do pieca, to on wtedy zacznie szybko, nadmiernie tak. rosnąć i sobie wtedy pęknie. To jest pierwsza, tak. pierwszy powód. Drugi powód to jest taki, że e, temperatura może być no, nie wiem, za wysoka właśnie na początku może. A jeszcze jest taka ważna rzecz, której, o której może nie wspominaliśmy teraz, ale piekarnik należy zwilżyć trochę. Spryskać tak. go wodą. Tylko w którym momencie to robisz, powiedz mi? Ja to robię przed, na samym początku. Ja biorę i mam na dnie taką, e, taką formę, którą się stawia na gaz, jak chce się robić, mm -hmm. powiedzmy, takie kiełbaski z grilla w domu. Mm -hmm. A, I ta foremka ma, i ta forma, ta blacha taka gruba żeliwna ma, taką, ma taki rowek, do którego ma spływać tam nominalnie tłuszcz. I do tego rowka ja wlewam wodę, i to robi zawsze na samym początku. A tak no, widzisz, taką. a teraz e, być może, że tutaj też popełniasz błąd. Spróbuj mm -hmm. tę, e, ten piekarnik zwilżać w trakcie pieczenia, czyli już po tym pierwszym etapie, jak zmniejszysz temperaturę, a wręcz m, też czytałem o tym, że powinno się to robić pod koniec pieczenia chleba. Ale na pewno nie na początku. Ale Paweł, dobra, ale Paweł, ale on mi, ten chleb mi pęka na początku, więc to jest zwirrzanie no, na początku. No właśnie, właśnie, właśnie, właśnie. I teraz słuchaj, ja czytałem, bo też y, po tym co mi mówiłeś, czytałem tam różne takie opinie w internecie pod chlebami i ktoś tam powiedział, że być może, że podlewasz piekarnik na samym początku i wtedy chleb pęka. A spróbuj upiec raz chleb y, w suchym piekarniku zaczynając, a później, jak już wiesz, w połowie pieczenia podlej wodą. Bo podlewa się wodą po to, żeby ta skórka była taka, wiesz, chrupiąca, ale nie za twarda. Czyli już wtedy, wiesz, jak chleb jest wstępnie podpieczony, to załóżmy, jak pieczesz go, no tam podawałem 10 minut plus 40, czyli jakieś te 50 minut, godzinę się piecze chleb, to spróbuj przez pierwsze pół godziny mieć piekarnik suchy, a dopiero później, wiesz, otworzyć i podlać tam, wiesz, wody na sam dół piekarnika do jakiejś miski, ewentualnie wstawić jakąś miskę z, z odrobiną wody, albo też spryskiwaczem takim, wiesz, jak podlewa się kwiatki zrasia, też można piekarnik e, zwilżyć sobie, wiesz, otworzyć drzwiczki, spryskać piekarnik, tak, żeby wytworzyło się odrobinę pary i zamknąć. I na przykład jeszcze raz to za chwileczkę powtórzyć. Więc wypróbuj hmm. tą metodę i być może wtedy chleb przestanie ci pękać, no przynajmniej wiesz, wyeliminujesz to, że, że pęka dlatego, że od początku jest e, za wilgotno. Aha, czyli przez to, że jest zawigodno, tak. to pęka. Też może to być jedna z przyczyn, wiesz? Także spróbuj zrobić raz inaczej. Na, na początku do suchego piekarnika wstawić, a później już w drugiej, w drugiej połowie pieczenia chleba spryskać go wodą. Aha, no dobra. I wtedy będziesz wiedział, czy to jest to, czy, czy, czy to nie jest to. Ale może to być też jedną z przyczyn. No i tak, chleb, żeby dobrze był upieczony, to musi być suchy w środku, czyli te, on może być i brązowy, może się troszeczkę, że tak powiem, wizualnie spiec, ale musi te 50 minut, godzinę być, bo jeżeli nie będzie dopieczony, to będzie mokry, wilgotny cały czas w środku. Tak. I uwaga, jeszcze jedna na sam koniec, że chleba gorącego nie kroimy nigdy, tylko dajemy mu odpocząć te przynajmniej 3 godziny po pieczeniu, tak żeby sobie ten chleb odpoczął, żeby wystygł do, do samego środka, bo jeżeli pokroimy chleb ciepły, to będziemy mieli taki efekt jak nieraz w piekarni. Kupujemy chleb, który jest krojony w maszynie, ale jeżeli jest za szybko pokrojony to... i spakowany w worek, to kromka do kromki się nam klei, bo on się później zaparza. No jejku, a on jest taki ciepły, świeży, to jest taki smaczny. No jest, jest. <śmiech> <śmiech> też, też jeszcze ciepujemy, To jest prawda, bo on wtedy najlepiej smakuje. No dobra. No dobrze. Czyli co, dosz doszliśmy do tego, że chleb domowy jest bardzo smaczny, że, że te nasze chleby nam smakują A i faktycznie coś to co jest. Co, tak, ja Ci powiem szczerze, że tutaj słuchałem takiego podcastu e, bez nazwy i tam, wiesz, tam ten autor tego podcastu tam się zrzymał, że ludzie dostają amoku, bo stoją w kolejce nawet wysłała go żona po chleb, czy sam kupić chleb, nie mógł kupić, ale Wiesz, ja całkiem o tym zapomniałem, rzeczywiście tak kiedyś było, jak jeszcze kiedyś mieszkałem w Polsce, albo jeszcze kiedyś, kiedyś jeszcze, e, to były ogromne kolejki przed piekarniami, kupowało się chleb przed jakimś tam, wiesz, kiedyś, kiedyś jeszcze to w ogóle nie było wolnych sobót Było, ale, to... ale słuchaj, było tak, że do piekarni się szło i chleb był ra, rano o 6, a później był na przykład, nie wiem, o, o takiego 15 się przychodziło, to załóżmy o, o 17 na przykład był chleb z, wiesz, z nocy, to był rano, a drugi to był z wieczora. O 17 czy tam o 18, i, i faktycznie, pod, żeby dostać ten chleb, to się szło. Ja pamiętam takie czasy, że się stawało w a, kolejce i tam ze 100-200 osób przychodziło. I każdy wiesz, piekarz normalnie na takich długich deskach przynosił chleb, tak. wyrzucał go na, na, na taką ladę i się brało. Wiesz, pieczywo, czy bułki, czy chleb gorące jeszcze kupowało. No dzisiaj no. chleb leży w sklepie i czeka na ciebie, a faktycznie kiedyś, kiedyś było inaczej. No, on, wiesz, on opowiada o tym, że ten jakoś nie chciał na niego czekać, tylko przed sobą, przed sobą zobaczył kupę ludzi, którzy nie chcieli go dopuścić do tego chleba. No i wiesz, rzeczywiście masz rację, tak ja pamiętam ten motyw taki, że rzeczywiście na początku w piekar to były po prostu takie piekarnie, typowe piekarnie, gdzie na zapleczu była piekarnia, a z frontu była tam lada i, i kasa i pani sprzedawała. A jeszcze były bułki, tak jak mówisz, rogaliki, precle. Hałki y... różnego rodzaju. Hałki różnego rodzaju, tak. Raczej słodkości nie było. Później to już zostało wprowadzone, ale, ale na początku tak to taki rzecz nie było. Wiesz, w ogóle ta pikarnia to była taka wiesz, yy, no przyjeżdżał samochód, przywoził mąkę, inny samochód mm. przywoził węgiel, wiesz, taka to Wiesz, ja się... sam zapach, sama ta atmosfera, to, to, to mi się dobrze kojarzy, właśnie te. To, to moje dzieciństwo i te piekarnie. Dlatego też bardzo lubię zapach chleba i też wiesz, nawet jak upieczesz chleb w domu, później na przykład wyjdziesz z tego domu i podchodzisz pod swoje drzwi, to czujesz, aha, czuć ten chlebek i już masz ochotę go zjeść. No, wiesz, co ciekaw jestem, czy kiedyś wymyślą takie perfumy, ale mówię ci, że to nie ma nic. Ja widziałem po reakcji Gabrysi, wiesz, jak na przykład przywiozłem ją z pracy z pierwszej zmiany, a akurat było, wiesz, świeżo upiekłem chleb, prawda? Mhm. I ten chleb właśnie stykł na tej, na tej kratce, o której Ty mówiłeś. To jak się wchodzi do mieszkania, wchodzi się do domu, to taki, wiesz, zapach, że nawet a jak Ci tam... Bierzesz masło, bierzesz, bierzesz nóż, kroisz kromkę tego chleba, dobrym nożem do chleba. Takimi ząbkami, faktycznie jak go ściskasz to nasz trzeszczy, bo ta, ta skórka jest churupiąca, smarujesz samym masłem, wcina i mm. Paweł powiedział, że nie wolno, więc nie rób tego. Nie, chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli w pracy było ciężko albo była, wiesz, była zmęczona czy coś, wiesz, no to przyjechaliśmy samochodem, wiesz, otwieram drzwi, wchodzi i czuje ten zapach, odwraca się, uśmiecha i mówi co, chleb upiekłeś? Ja mówię tak. O, jak ja lubię ten zapach. Panie no a też ja tam częstowałem kogoś tam w pracy bo mówisz, że mam swój chleb i że jak chcesz to dam Ci kawałeczek do, do spróbowania to no, były zachwyty bo takiego chleba nie kupisz po prostu a, sami, a sam teraz wiesz a sam Ty wiesz, czy ja wiem czy nie wiem, czy może już jakiś słuchacz naszego podcastu odważył się e, i mu wyszło to, to wiesz, no sami wiemy, że wbrew pozorom to nie jest wcale takie trudne e, i i Jak się nabierze pewnych nawyków, to jest wiesz, to jest na tej zasadzie przykładowo. Jak rano wstajesz, idziesz do łazienki, robisz tam swoje rzeczy, myjesz zęby, myjesz się cały i tak dalej. To się robi po prostu odruchowo. No to później też odruchowo wiesz, przychodzisz z pracy. Ty mówisz o tym, że. Karmisz, ten... mhm. karmisz ten zakwas. Właśnie, no, karmisz ten zakwas. Ja robiłem na początku, w tej chwili to już, to już. Słuchajcie, to nabierzecie rutyny takiej, po prostu to już będziecie robić odruchowo i na oko. To co ja na początku mówiłem, zrzymałem się z tym, że nic na oko, tylko konkretnie, to sami się przekonacie, że na początku to robiłem tak. Szklanka wody, szklanka mąki. Na drugi dzień szklanka wody, szklanka mąki. Szklanka wody, szklanka mąki. I tak przez 5 dni i już mamy świeży, świeży zakład. Czasami tydzień jak tam jest i tak dalej. Ale już po jakimś czasie, Mój współp współprowadzący powiedział, ja mówię do niego, słuchaj, wiesz co, coś mi się, e, jeszcze jak to było przy tym zakwasie żytnim, to nie było takiego problemu, ale mhm. jak był zakwas, się pszenny pojawiał, to zaczęło się wydzielać woda. No i mój współprowadzący, Paweł, mówi, a weź spróbuj następnym razem, czyli na drugi dzień, e, nie dawaj wody, tylko daj e, łyżkę mąki tylko, nie, i nic więcej, nie. I on Ci mhm. wtedy naturalny sposób zgęstnieje i tak sami będziecie robić po, ty, po, tych po tych pierwszych pięciu dniach, to po prostu robiliście to według jakiejś określonej miarki. No Ja mówię, o szklance, to może być pół szklanki, to mogą być przykładowo mniejsza ilość, to mogą być powiedzmy pięć łyżek stołowych do zupy wody przygotowanej i tyleż płaskich łyżek mąki. prawda? I jak to zmieszacie. To... Szklanka, to jest, szklanka to jest duża, ale tak, faktycznie dochodzi się do, takiego, do takiej rutyny, do takiej pewności, że to nam wyjdzie i wiemy mniej więcej, jaki... jakie coś ma być. I po prostu ta konsystencja e, na przykład mąka ma różną wilgotność, różną grubość, różnie pije wodę. I, i tutaj nie zawsze e, ta aptekarska taka precyzja nam zagwarantuje to, że to nam wyjdzie. A doświadczenie pokazuje, że później już robimy to tak, jakby na czuja, ale wiemy, jaki to ma być. I, i, I to nas cieszy. Mamy produkt naturalny, zdrowy, który sami robimy, także nie ma nic lepszego. No. Także naprawdę nie bójcie się, spróbujcie, to jest nic. Jak to się mówi, jak mówi polskie przysłowie, a przysłowa są mądrością narodów, nie święci garki lepią. Także i wy możecie spróbować, i wierzę, że wierzę, że wam się. Wierzę, że Wam się uda, a nawet jak się nie uda, to jest naprawdę... Trzeba tylko chcieć. Mała strata, spróbujecie na nowo, napiszcie do nas, niech ktokolwiek się odważy i napisze list, czy to do Pawła, czy na... Paweł zaraz poda adresy, czy do mnie na illuminaci.aol.com jakiekolwiek uwagi, to mogą być nawet jeżeli wydaje ci się, że to pytanie może być głupie, albo jakieś bzdurne, albo że się ośmieszysz, nie martw się, nie ma pytanie głupich, głupich ma. tylko są głupie odpowiedzi. Także mm -hmm. tutaj naprawdę nie ma, się co, nie ma się co wstydzić, tylko brać się, słuchajcie, brać się i robić. A naprawdę wierzcie mi, że wam sprawi to ogromną radość jeżeli upieczecie swój pierwszy chleb, nawet jak on będzie tam częściowo wyrośnięty, częściowo nie, to zobaczycie, że Wam sprawi tą radość, naprawdę. I, i te bułki, no i, z i, każde, i tak z każdego też Z każdego też niepowodzenia można wyciągnąć wnioski na przyszłość i robić lepiej, tak jak to już mówiliśmy. Do mnie też można napisać, jakby ktoś chciał, Prokopowicz, mapka gmail.com we wszelkich Albo sprawach. na nasz adres internetowy, tutaj na naszym podcaście, prawda? Można w komentarzu bezpośrednio bo to obydwoje z Jackiem widzimy, także zawsze odpowiadamy. No, także śmiało, śmiało pisze. Dziękujemy serdecznie za, za głosy, wsparcia w katalogu polskich podcastów. Tak, dziękujemy, tym bardziej, że jesteśmy zawsze dosyć wysoko. Dzięki Wam, słuchacze. No i co, zapraszam na kolejny odcinek wkrótce. Dziękuję serdecznie, Kłania się Jacek Kuchmistrz. Dziękuję za uwagę. Cześć, Paweł. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci.